Wiedziałem, że będzie próbował mnie dopaść i że w końcu mu się to uda. To było nieuniknione. Jutro święto policji. Nie mogłem zwlekać. Udałem się do miejsca, w którym rok temu przyjąłem dwie kule. Czekał tam. Pocięta piłą morda, pogięta od odznaka, odrapany pistolet. Wiedział, że przyjdę. Mandel, Mandel, Mandel. Znowu się spotykamy. Wiem. Chcesz dokończyć swoje dzieło sprzed roku. Mhm. Mm A ja mogę Ci w tym pomóc. Słucham. Powiedzmy sobie szczerze. Nie zawsze byłeś tym, czym, znaczy kim teraz jesteś. Byłeś kiedyś dobrym człowiekiem. Dobrym podcasterem. Gówno prawda. Byłem postrachem każdego dobrego podcastera. Nie, nie zawsze tak było. A potem wszystko zniszczyliście! Nie, archiwum odtworzono. Miałem wszystkie odcinki na dysku zewnętrznym. Twój podcast powrócił na wszystkie listy polskich podcastów, jest nawet na iTunes. A ja mam tu dziś za sobą dyktafon. Po co? To twoja szansa szansa na powrót w wielkim stylu. Wystarczy tylko, że odłożysz broń i zgodzisz się na nagranie. Szymas? To twój wybór. Okej. Okay. To zaczynamy. Zaczny tajemniczy znajdziesz na metropolitan.blogspot. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 23 lipca 2016 roku. Słuchacie właśnie 91. nawyzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z wami Szymas i komisarz Mandel. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy, obywateli, drogich. Dzień dobry, cześć. Tak, witamy wszystkich obywateli. Dziś chcielibyśmy kontynuować... Hmm. Kontynuować pewną rozmowę sprzed prawie, że równo roku i omówić dla Was film w reżyserii Williama Lustiga ze scenariuszem Larego Koena pod tytułem Maniakalny Gliniarz 2 lub też Glina Maniak 2 w zależności od dróg dystrybucji. Maniakalny Gliniarz 2 Jest to oczywiście sequel filmu, o którym właśnie rozmawialiśmy sobie rok temu. Jeżeli chodzi o Lustiga i Coena, to nimi zajmowaliśmy się w tamtej rozmowie, więc dzisiaj chyba ten wątek pominiemy. Chyba, że chcesz coś dodać? Jakiegoś, coś? Nie, nie. o większości twórców hmm. i aktorów mówiliśmy tamtym razem, więc dzisiaj dużo pominiemy. No właśnie, więc przejdźmy od razu do tego, o czym jest ten film. Otóż w Maniakalnym Glinie 2 okazuje się, że nie tylko Jack Forrest, ale i Matt Cordell, znany także jako Glina Maniak, przeżyli wydarzenia przedstawione właśnie w pierwszej części filmu. Cordel teraz nie tylko zamierza dopaść Foresta, ale i zjednoczyć siły z pewnym seryjnym mordercą prostytutek z Times Square oraz ostatecznie zemścić się zarówno na nowojorskiej policji jako takiej, jak i na wszystkich, którzy przyczynili się do jego pobytu w więzieniu. I tak to wygląda w ogóle i do szczegółów raczej szybko nie przejdziemy, przynajmniej nie w tej strefie bezspoilerowej, bo bardzo łatwo coś tutaj zdradzić, więc na razie zatrzymajmy się przy takich ogólnych wrażeniach. Więc jak Ci się podobało, Mandel? Ja muszę od razu już na starcie powiedzieć, że moja ocena jest dużo wyższa niż przy pierwszym filmie. Oczywiście, to jest nadal film z tej półki horrorów no, niższego sortu, powiedzmy, nazwijmy to Tak. Ale jakoś tak bawiłem się dużo lepiej. Nie wiem, czym to było do końca spowodowane. Pewnie kilka czynników tutaj się nałożyło. Po pierwsze, byłem bardzo, bardzo, bardzo zaskoczony, że jest to horror świąteczny. Wiesz, no może to w, w, w lipcu, no to niewiele nam daje, ale już mnie nastawiło fajnie na oglądanie, ale to, to akurat w ogóle dygresja, nie? To, to nie ma związku, bo jakby nie był świąteczny, no to też by był fajny, ale wiesz, ja kurczę od sześciu czy siedmiu czy iluś tam lat naprawdę systematycznie yy, śledzę wszystkie rankingi filmów świątecznych i tego tam nie było, a to jest tak bardzo świąteczny film, przecież tutaj... W zasadzie prawie nie ma sceny, żeby gdzieś w stłana mnie był jakiś element y, świąteczny. Nie no, są takie sceny, na przykład w więzieniu, ale okej, okay, no rozumiem, że rzeczywiście dla ciebie to mogło być ważne. Co mi się podobało w tym filmie? My narzekaliśmy przy pierwszej części na motywację głównego bohatera. No ona nadal jest grubymi niźmi mocno szyta, ale... ale właśnie, nie, tu się trochę zmienia, bo to, co w pierwszej chwili trochę było naciągane, to fakt, że właśnie Cordell miał ten swój taki strasznie skomplikowany plan wyrobienia właśnie foresta, tak, i że to wszystko było takie niby wielki plan, ale w gruncie rzeczy nie trzyma się kupy, niby właśnie wszystko zaplanowano od dawna, ale potem jakieś takie rzeczy przypadkowe się pojawiają i w ogóle to było dziwne, a w drugiej części dużo się zmienia, bo kordel tutaj już nie kryje się z tym wszystkim. Kordel po prostu ma swojego rejdża w mieście, tak, tak. ostro się rozprawia z tą policją, ostro dąży do tego, by właśnie dokonać tej ostatecznej zemsty i już nie ma jakiejś takiej zabawy w kotka i myszkę, która nie do końca w sumie w tej jedynki mi pasowała i przez to jedynka też momentami była, trochę mi się dłużyła. W dwójce właśnie cały czas mamy akcję, tutaj ciągle coś się dzieje, trudno się na tym filmie nudzić tak naprawdę. Ja ostatnio oglądałem kilka różnych innych rzeczy i jakoś tak nawet jak mi się filmy podobały, to czasem miałem wrażenie, że Wiesz, mija połowa filmu, a ja już czekam na koniec. A tutaj właśnie minęła połowa filmu i ja musiałem zrobić pauzę na chwilę i patrzę właśnie na ten pasek czasu i byłem zaszokowany, że już połowa filmu za mną. Kiedy? To minęło w ogóle? No ja się zgadzam, tu się zgadzam. To jest bardzo krótki film i pamiętam, że pierwsza część trochę nudziła, trochę nużyła, w, były, były takie momenty znużenia, a tutaj tego nie było. No i ja mówię, że tutaj też to nie do końca jest wszystko z sensem, bo wiesz, Kordel tak naprawdę też nie wiadomo kogo zabija, bo niby celuje w policjantów, ale ale też celuje w, czasami w bandytów, a czasami w nich nie celuje. Ale nie no, celuje w tych, którzy mu bezpośrednio zaszkodzili, w tych, którzy go wpakowali do więzienia i w tych, którzy go w tym. No nie, no, ale też nie chcę za bardzo się w to wgłębiać, no, ale pierwsza scena zabija sprzedawcę w sklepie, no, który jest bogu ducha winien. Potem chce udusić prostytutkę, która nic nie zrobiła. Są takie drobne sceny, które tam niekoniecznie się wpisują w ten jego plan. Mm, przy czym sama postać Kordela dla mnie jest ciekawsza w, tym, w tej części. Bo z, w pierwszej części to był pobity policjant. No, mocno pobity, z pokryszowanym ryjem, ale to było widać, że to jest człowiek. Y, dużo blizn na twarzy, szalony człowiek i oni też go tam cały czas uczłowieczali. Do ciebie trochę podobny nawet, nie? Z twarzy właśnie. <śmiech> Pogadamy na koniec odcinka. <śmiech> I... Z charakteru też. I... Ale chodzi o to, że wiesz, tam go bardzo mocno uczłowieczali. Cały czas mówili, że to nie jest żaden duch, nie jest upiór, nie jest zombie, tylko to jest człowiek, który prawie zginął, który tam zapadł w śmierć yy, jakąś tam kliniczną, ale ożył i teraz żyje i się mści. Mm -hmm. Tak, tak. A tutaj od początku już się ma wrażenie, że to jest już zombiak, że to już jest wiesz jak Jason z tam z piątej części, on już wygląda po prostu koszmarnie. Może na początku jego twarz jest skrywana, ale jednak widać, że on tam... To mordę ma naprawdę już pokiereszowaną, że to już jest taki zombie. A w pierwszej części, z tego, z tego co pamiętam, to on był bardzo długo trzymany w ukryciu. Tam tylko jakaś rękawica na przykład z tym nożem albo coś tego typu zagrania były. Mhm, chociaż przyznam, że akurat to mi się trochę mniej podobało, bo właśnie w jedynce było to napięcie, tak? I jak już go pokazali, to oni go pokazali tak krótko, że te efekty nie raziły, bo to są jednak, no to jest jakaś gumowa maska czy coś, nie? I z perspektywy czasu... Tak, tak, ale ja już to kupowałem jako właśnie taki tani horror, wiesz, i to mi się podobało. I mhm. według mnie niepotrzebnie, oni na koniec znów go zaczęli uczłowieczać, znów zaczęli nam wmawiać, że tak naprawdę on żyje, że on nadal tam dąży i, i się mści, i i w momencie jak, jak oni mu tam obiecali coś, to on że nadal są w nim normalne ludzkie uczucia tak naprawdę. Według mnie to było jakoś tam tak naprawdę zbędne w tym filmie. Ja bardziej bym już to chyba kupił jako bezmyślne zombie, które gdzieś tam ma zakodowaną tą swoją zemstę idzie i, i zabija wszystkich. No trochę to było mało konsekwentne, bo rzeczywiście że z pierwszą połowę filmu tutaj on był taki bardzo mechaniczny zresztą, bo on był niezwykle silny, tak właściwie postawny okej, okay, ale tutaj na przykład w jednej ze scen on praktycznie zatrzymuje dłonią piłę mechaniczną nawet, nie więc już no, jest taki no, dokładnie, jak, jak jakiś Jason czy coś no. zresztą oni nawet mówią, że ma ręce zimne jak lód, ten jeden taki sprzedawca w kiosku, który mówi, że przeżył na wojnie jedną noc, czy jedną dobę w rowie pełnym zwłok i gdy się z tego wyczołgał, to szedł po tych zimnych ciałach, że stracił wzrok, ale pamięta to uczucie, ten dotyk i że jak dotknął Kordela, to właśnie poczuł dokładnie to znowu, także sugerują nam, że to już jest taka bezmyślna machina zombie do zabijania, taki właśnie killer, wiesz, tam z siódmej części jakiejś serii horrorowej, już nieśmiertelny, już nie do zabicia i tak dalej. Nie? Mhm. Zresztą na przykład ja teraz szukając plakatu, z tego filmu natrafiłem na plakaty niemieckie i na niemieckie skany tej okładki z VHS-a i tam jest podkreślane, że to jest zabójca właśnie z tamtej strony, zabójca z Rzeszy Umarłych i tak dalej. Więc tam oni wprost, jak gdyby nawet w tych takich zajawkach z okładki sugerują, że on jest trupem zwyczajnym właśnie. Masz zamiar nas uznać za niezdolnych do służby? Mam nadzieję, że nie. A ty co myślisz? Myślę, że jesteśmy równie zdrowi na umyśle jak ty. Więc oboje jesteście świadomi tego, że Matt Cordell zmarł w więzieniu, ale myśmy go widzieli na nabrzeżu. Czy to czyni z nas wariatów? Widzieliście dużego mężczyznę ze zniekształconą twarzą. Czy on powiedział, że jest Kordelem? W ogóle się nie odzywał. No to mógł być kimkolwiek. Psychopata z Zadrą wobec policji. No okej, okay, ale żeby się tutaj nie, nie rozwodzić nad tym za długo, podobało mi się nowe postaci bo ja myśmy trochę gadali przed rokiem o, o fenomenie Campbell'a i ja tak naprawdę średnio pamiętałem, czy Campbell jeszcze występuje w tej części, czy nie i dopiero na napisach początkowych zobaczyłem, że występuje, także okej, okay, fajnie, bo lubię gościa. No, film zaczyna się dokładnie od tej sceny, jest powtórzona scena końcowa z pierwszej części, trzecia część chyba też na tej samej zasadzie będzie, że będziemy mieli powtórzoną końcówkę z części drugiej, to taka jest ciągłość, no i mamy dokładnie w momencie urwania się jedynki, mamy dalszy ciąg losy bohaterów i kurczę, mnie ci główni bohaterowie znów wkurzali tak, tak szczerze. No pomimo tego, że lubię Campbella, to te sceny były tak głupie, tak przerysowane, no oni go wysyłają do psychologa o tym, co się działo w pierwszej części, a ci tam się buntują. Nie, nie jestem szalony, nie pójdę do psychologa, macie mnie za wariata. To było, no, no nie wiem, jakoś mi się średnio na to patrzało i na szczęście okazuje się, że w dwójce ci bohaterowie, z... oni schodzą na drugi plan, tak naprawdę wchodzą nowe postacie. I historia będzie się toczyć bardziej wkoło nowych bohaterów. I tutaj pojawia się pani właśnie ta psycholog jako główna postać, która też jest masakrycznie przerysowana i głupia. Ale jakoś tak mi się ją jeszcze całkiem nieźle oglądało. I pojawia się Robert Dawi, czyli to jest taki aktor z kina sensacyjnego z lat dziewięćdziesiątych, taka charakterystyczna twarz przeorana, mm -hmm. y nie wiem, trądzikiem czy czymś, taka bardzo charakterystyczna morda. I on też jest masakrycznie przerysowaną postacią, bo to jest taki policjant w kapeluszu, w płaszczu. Najpierw strzela, potem zadaje pytania. Zabawny, karykaturalny bohater, ale jakoś dużo lepiej, ci powiem, śledziło mi się jego losy niż postaci granej przez Campbella. Mm -hmm. Może jeszcze raz powtórzmy. Forest przeżył w jedynce i przeżyła też Teresa Mallory, czyli ta druga policjantka. Foresta grał Campbell, Mallory grała Lauren Landon i te postacie tutaj powracają. W kordela dalej wciela się Robert Zidar, więc mamy całe to trio, ale właśnie dochodzą Robert Davi jako ten detektyw McKinney i dochodzi Claudia Christian jako psycholog Suzanne. Pewnego dnia w samej nocy środku wstało dwóch chłopców, żeby się potłucł. Stanęli do siebie plecami i zastrzelili się nawzajem nożami. Posłyszał to policjant głuchy, przyszedł i zabił dwa nieżywe duchy. Tak, pamiętam to z dzieciństwa. Powiem ci, że mnie obie te nowe postacie dość szybko kupiły, bo rzeczywiście ten detektyw jest taki trochę, może wręcz komiksowy, nie? Ale jakoś pasuje do tego świata przedstawionego, a pani psycholog, no pani psycholog po co jest? No po to, żeby pokazać, że ona no nie wierzy, właśnie tam są te rozmowy z nią, gdy ona sugeruje, że no słuchajcie, widzieliście po prostu wielkiego mężczyznę, tak, w uniformie policjanta, ale to nie musiał być kordel, tak, przecież kordel nie żyje, hello, o czym wy I ona potem jest świadkiem pewnych wydarzeń, co trochę zmienia jej spojrzenie na świat i na to wszystko, no i no to też jest ograna sytuacja, tak, ktoś nie wierzy właśnie w ducha ona potwora zabójca kogoś, no i potem jest świadkiem czegoś i pół musi uwierzyć I, i zmienia się o 180 stopni, ale jakoś tak no to wszystko to jest troszkę mi liśćmi szyta, ale nie przeszkadzało mi to w żaden sposób i jej postać i też jest powiedzmy uczestnikiem świetnej sceny akcji, bo tutaj oczywiście mamy sporo właśnie mniej lub bardziej kreatywnych mordów, ale sporo też takich no typowych scen akcji, właśnie na przykład w więzieniu tak cała akcja nam się dzieją dziesiątki rzeczy pod rząd. Nasza pani psycholog, no może nie będziemy spoilerować dokładnie, co się stało, ale yy, pamiętajmy też scenę, tak? Z samochodem, kierownicą. No to mnie się ta scena bardzo podobała. To była właśnie jedna z lepszych scen w pierwszej połowie filmu. Tak, no ja się zgadzam, tak jak powiedzieliśmy, no, ten film jest dużo szybszy, dużo bardziej dynamiczny, dużo więcej scen akcji, one są ciekawe, są fajne, są bardzo mocne twisty rozłożone gdzieś tam w, na przestrzeni całej tej historii i to się naprawdę ogląda płynnie, szybko i dobrze i te sceny akcji są dobre. To nie tylko ta, o której ty wspominasz z samochodem, ale też atak na komisariat. On też miał miejsce chyba w pierwszej części. W drugiej jest dużo bardziej taki widowiskowy. Też scena w więzieniu widowiskowa. W ogóle bardzo mi się podobała scena w więzieniu, bo nawiązywała tak mocno bezpośrednio do jedynki. Tam kordel w końcu idzie w stronę tego więzienia, w którym został tak okaleczony. Mamy znów powtórzoną całą tę sekwencję ten y, jako retrospekcja, jako wspomnienia Cordela, gdy on został właśnie okaleczony pod prysznicem, gdy tam został skazany, osadzony w tym więzieniu, a następnie okaleczony pod prysznicem. No i tutaj ten film nawiązuje bardzo mocno do tej sceny, jest, jest taką jakby bezpośrednią kontynuacją tego wątku, to też było bardzo fajne. A, a z, z dodatkowych postaci, bo jeszcze mówiliśmy o bohaterach, no to Leo Rossi, który gra tego Wariata tego morderce prostytutek, kolegę, no, nowego kolegę Cordela, to też okej. Okay. Też, to też była postać, która gdzieś tam w, w środku filmu mniej więcej wchodzi na scenę i też urozmaica to wszystko. Ja tego aktora kojarzę z lat 90., bardziej z kina VHS. Ja oglądałem z nim taką serię bezlitosny, bodajże cztery części sensacyjne. Kompletnie nie pamiętam, czy to było dobre, czy to nie było dobre, ale teraz sobie googlując na to trafiłem. Przypomniałem sobie w ogóle, że kiedyś to katowałem na wideo i, i nabrałem dość mocnej ochoty, żeby chociaż cokolwiek z tym aktorem zobaczyć, yy, bo on też w Halloween grał, jeżeli się nie mylę. No i to też jest postać, która jakoś tam ubarwia ten, ten film. Mhm. Mm yy, chociaż yy jak pomyślałem o tej postaci, to wspomniałam się jedna ważna rzecz. Dialogi w tym filmie, Boże. Tak, no to, to ja jak tylko włączyłem film, to do ciebie pisałem, nie? że kurcze po prostu wróciły wspomnienia z sprzed roku, nie? Że, że dialogi nadal są głupie, no bo to, to, to wiecie, no my nie omawiamy tu obywatela Keina, ja już chyba o tym mówiłem w jakimś no nie wiem, czy nawet nie przy w przypadku jedynki, to jest film z konkretnej półki, no i to, że na przykład my się teraz w, w miarę tam powiedzmy zachwycamy i w miarę dobrze oceniamy, no to nie znaczy, że to jest film nie wiadomo jakich wysokich lotów, nie? Dialogi, no były momentami ciężkie. Miasto nocą. Tam i o tej porze ja pracuję. Czuję się jak rycerz krzyżowy przeciwko kurwom tego świata. To ja, nocny rycerz krzyżowy. Niewiele gadasz, ale to nic. Czy to w tym wypadku tak ci pokierowali gębę? Nie chciałem Cię obrażać, przepraszam. To trzeba podkreślić: dialogi są masakryczne. One są tak drętwe, na przykład przy tym psychologu, czy gdy pierwszy raz pojawia się ten McKinney, ten detektyw, one są drętwe jak nie wiem. Trzy tygodniowe zwłoki, nie wiem czy są co może być Ale są tragiczne i do tego czasami, nie wiem, czy to jest taki urok tej polskiej wersji językowej, bo ja znowu z lektorem oglądałem, czy może w oryginale też to tak idiotycznie brzmi, ale nie wiem, na przykład tutaj mamy scenę w klubie ze striptizem, gdy ktoś krzyczy do dziewczyny wyłuskaj je słodka blondyneczko, czy coś takiego, jak ona zajmuje stanik i tak powtarza to ze trzy razy, wyłuskaj je, wyłuskaj je słodka blondyneczko, a wy siedzicie i takie... Co? Bo no to jest urok lektora z tamtych lat. Ja też oglądałem z lektorem, no nie, nie wyobrażam sobie tego filmu oglądać. No i w tym tłumaczeniu, inaczej. na przykład ten nasz psychopata. Ja nie wiem, czy on siebie tak nazywał, czy Kogdela, ale mówił coś o nocnym rycerzu krzyżowym w ogóle i tak dalej. I czasami mamy takie jakieś teksty totalnie od czapy i ten film jest totalnie niesubtelny właśnie. Tak jak mówię, po pierwsze, jeżeli chodzi o motywację Kogdela, to on tutaj po prostu robi rzeź, zwala winę na policjantów, pomaga przestępcom, potem chce się zemścić bezpośrednio i twórcy jakoś nie bawią się w psychologię postaci, czy w jakieś niespodzianki. Nie, po prostu jedziemy z koksem. Tak samo z tym naszym mordercom Prostytutek, bo gdzieś tam na początku się pojawia tylko informacja, że mamy seryjnego zabójcę w mieście, zabija prostytutki, tam już zabił, nie wiem, 4, 5, 6 i potem nagle widzimy broda tego dziada właśnie w tym barze ze striptizem, który dziwnie się gapi właśnie na dziewczyny i podchodzi tam do jednej, daje jej tam jakąś kasę, no i to tak widać, że to jest on po prostu od pierwszej sceny, gdy koleś się pojawia, subtelności jest tutaj zero i jak ty tak chwalisz, to ja muszę powiedzieć, że ten film pod żadnym względem nie jest dobry, ale jakoś właśnie szybko mija ten seans, tak? Właśnie szybko zleciało te półtorej godziny i niektóre sceny akcji były w porządku, a finał no właśnie mnie druga połowa się dużo mniej podobała w gruncie rzeczy, bo jakoś tak no nie była zrealizowana źle, ale nie czułem żadnych emocji. Pierwsza połowa to jeszcze było, wiesz, tak co się stanie, kto przeżyje, kto nie, co będzie robił ten kordel, co z tym właśnie zabójcą, a w drugiej połowie już mamy jak gdyby do do konkretnego celu i ten końcowy twist, który no, od pewnego momentu jest jasny całkowicie, i już jakoś emocje opadły i to nie jest tak, że nie wiem, jakoś byłem zawiedziony, ale po prostu drugą połowę oglądałem tak, no bo oglądałem tak, zleciało, skończyło się, żadnej refleksji, do widzenia. Jeszcze wracając do, do mordercy na, na sekundę, bo nabijaliśmy się z tego przed nagraniem, to też warto wspomnieć, ten morderca zabija prostytutki i zbiera kolekcję ich zdjęć. Jest scena jak on atakuje jedną prostytutkę i mówi, że chce jej zrobić zdjęcie no i no chce jej zrobić w walce, nie wiem, czy po zabiciu, czy jakkolwiek, a potem widzimy scenę w jego tej noże takiej, w tej, w tej jego piwnicy, w której on mieszka, ma taki świecznik, świeczki poukładane, taki ołtarzyk i te zdjęcia przyczepione do ścian, przy czym są to zdjęcia takie, jak z żurnala wycięte, takie kobiet pozujących tam w bieliźnie, czy coś takiego, także pod tym kątem realizatorsko to mhm. też czasami wypada, <grych> wypada zabawnie, nie? <grych> no bo to... Było idiotyczne, no bez sensu ta scena była kompletnie, nie? No do tego wielka kolekcja totalnego psychopaty, Sobie wyciął zdjęcia z jakiejś gazetki, czy coś. No gdyby to było sześć zdjęć trupów, no to to jest przerażająca kolekcja psychopaty, no bo nie trzeba trzymać wnętrzności, czy nie wiem, poobcinanych cycków, nie? Same zdjęcia zabitych kobiet już by były przerażające, no ale to były zdjęcia no, z gazety, no. z reklamującej bieliznę, nie? Oh, no cop, Ty nie jesteś gliniarzem, wiem kim jesteś. Ona mówiła o tobie w telewizji. W zeszłym miesiącu byłeś w gazetach na pierwszych stronach. Ja nadaję się tylko na piątą. Wiesz dlaczego? Wiesz, co ci to przyniosło? Ten mundur, to zwróciło ich uwagę. Mam ładne mieszkanie. Ciche. Nikt tam nigdy nie przychodzi. Mógłbyś tam wpaść. Ja nie jestem żadną ciotą. Byłbyś tam bezpieczny. Pokażę ci swoją kolekcję. A końcówka, jak ci się podobała? No mnie się podobała, chociaż mówię, no trochę miałem ten taki zgrzyt, że raz on jest zombie, a zaraz okazuje się, że żyje, ale tak czy siak nawet, no, mnie się podobał ten cały sojusz między tym mordercą, a kordelem, bo to było takie niby oni są przyjaciółmi, ale to kurcze tak lekkie napięcie było, no bo wiesz, wpuść takiego Jasona, takiego wariata do domu i on ci siedzi i patrzy na ciebie, a ty mm -hmm. mu coś opowiadasz. Czekałem tylko na moment, kiedy on wybuchnie i go zabija, a tam wiesz, zazwyczaj wyjścia nie ma. Potem w momencie, jak oni atakują ten posterunek i już jest scena przy samej celi tak, i tak, Krudel tak. wchodzi i ta, i ta kamera tak się fajnie obraca, jak on idzie, to takie no nie ma ucieczki, nie no wiesz, że już nigdzie nie odejdziesz, nie? To, to w, sumie, w sumie to też robiło fajne wrażenie. A potem właśnie scena z więzieniem też mi się podobała, bo tak jak powiedziałem, nawiązuje bardzo mocno do jedynki i jakoś tam zamyka ten wątek. A potem pomimo to, że się że, że mówi że to było źle, że go uczłowieczyli na koniec, to sam ten, ten fakt, że on tam nagle zmienia swój plan, zatrzymuje się i robi co innego, to to ja też stawiam na plus. I właśnie tak, jak mogę narzekać na realizatorstwo, ale końcowe sceny, gdy on już płonie, on, to są bardzo długie sekwencje, to, to tam musieli się nieźle na, na, natrudzić, pewnie pół budżetu na to poszło, na, na, na te sceny z płonącymi ludźmi, chodzącymi po więzieniu. No i jeszcze na koniec wielka eksplozja i tak dalej. No właśnie... Ja mam teraz taki dylemat, bo z jednej strony no mnie też te pojedyncze elementy jakoś tam się podobały, ale to jest zmienia faktu, że fabuła nadal była pisana na kolanie na zasadzie zróbmy sequel, no to co? No to po prostu przeżył, no i co? No to dalej będzie zabijał, dobra, mamy fabułę, tak, koniec. I tak naprawdę te sceny... Ale to taki klimat, no tamtych, właśnie No są lat. Y, mamy kogdela, który zabija sporo różnych osób po drodze, jak na Slasher. Też. Y, znaczy one są niektóre są zrealizowane y, lepiej. Inne gorzej, na przykład ta z holowaniem policjanta, chociaż pomysł genialny, to wykonanie było tragiczne. <grym> moim zdaniem. Y, ale w z drugiej strony, to wszystko jest takie komiksowe. Jak się kupi tę konwencję, będzie nastawimy się na właśnie. Trochę porąbany, słaby film, kontynuację pierwszego maniaka, która jest po prostu bardziej dynamiczna, przez to w jakiś sposób ciekawsza, no to można się jako tako na tym wszystkim bawić. I jeszcze powiedziałeś, że czułeś napięcie, gdy się spiknął nasz Kogdel z naszym mordercą. No ja właśnie nie do końca czułem napięcie, bo ta relacja była taka absurdalna, bo kordel, no nie odzywa się tak, bo no może i jest człowiekiem, ale zachowuje się bardziej jak zombie właśnie, a ten nasz psychopata cały czas nawija, jadaczka mu się nie zamyka i nie dość, że właśnie te dialogi nadal są tam właśnie, on mówi, że on nie gada z żadnymi głosami, tak, no po prostu lubi dużo gadać, ale nie słyszy głosów, anioły i diabły mu nie szepczą do ucha i w ogóle to właśnie, on jest takim nocnym rycerzem krzyżowym, a ty, Kordel, to w ogóle wiesz, dlaczego ty jesteś taki sławny, a ja nie jestem taki sławny, ty jesteś na pierwszej stronie gada, to jestem na piątej, no bo ty masz mundur policyjny, no, no właśnie, kogdel w ogóle to niewiele gadasz, ale to nic nie przejmuj się. Jak tego słuchałem, to w pewnym momencie tak siedzę i właśnie strzelam Face -parma. No, to było takie, bo to już od pierwszej chwili było, wiesz. Koleś próbuje zabić prostytutkę, nagle wpada wielki zombie, ją dusi, rzuca policjantami o ściany. Ten morderca ucieka przez okno na dach. Kordel do niego też podchodzi, no i pierwsza reakcja normalnej osoby powinna być, że spieprzasz z tego dachu w ogóle na połamanie karku, nie? A ten do niego podchodzi Cześć, nie? Cześć, staj! To ty jesteś ten policjant, ten z telewizji, co tobie mówi? I zaczyna za nim iść. I Kordel jak taki zombie odchodzi, a ten za nim idzie, jak taki skacze. No jak taki jak taki, nie wiem, Tinki i Musk, czy. Tak, tak, dokładnie. Tak. No, ale pomimo wszystko jak słyszycie są to wspomnienia zabawne, miłe, więc. Mamy seryjnego zabójca. Nie zapominaj o mnie, kordel. Czekam na ciebie, kordel. Pewnie obaj skończymy w piekle. Skurwiel! Wycisz się trochę? Co za gówno! Odzyskam spokój dopiero w celi śmierci. Wybierasz się do Sing Sing? Kim ty kurwa jesteś? Barbarą Walters? Znaczy ja ci powiem, tak yy, powoli podsumowując, mhm. bezspoilerowo, to ja ci powiem, że ja się bawiłem na tym filmie świetnie, że właśnie miałem nadzieję na taką zabawę rok temu, bo ja mam do tej serii ogromny sentyment. W ogóle ja się zdziwiłem, że tak mało ludzi zna tę serię, bo ja wiesz, jak teraz odpaliłem ten film i zobaczyłem, że on jest świąteczny, to po prostu jak dziecko w sklepie z cukierkami, nie? Zacząłem zaraz do połowy znajomych pisać. Mam nowy świąteczny horror tutaj, to, to... i to do, do ludzi, wiesz, którzy horrorem się interesują, oglądają go, o, lubią horror z lat 80 lubią serię z tamtego okresu, nawet tacy, którzy lubią Bruce'a Campbell'a i każdy mi odpisywał, że kurczę, akurat tej serii nie widział. Nie? Że nie wie dlaczego, ale nie oglądał. I to dla mnie strasznie dziwne, bo ja, ja te filmy oglądałem, w ogóle teraz sobie zdałem sprawę, że ja je oglądałem jako nowości, no bo Kurczę, myśmy kupili wideo w 89, a wtedy miałem 10 lat i oczywiście nie zacząłem od maniakalnego gliniarza, nie zacząłem tam od Hany Barbery i scooby no, ale tam nie upłynęło naprawdę kilka lat nie upłynęło gdzie, Gdy oglądałem wszystkie horory z oglądałem wszystkie horrory z wypożyczalni i pamiętam, że maniakalnego gliniarza, no to tak część po części, że to jako nowości się pojawiało i to w ogóle u mnie rodzinne oglądanie było. Przecież to z matką oglądałem w dzieciństwie i ja mam gigantyczny sentyment do tej serii i właśnie jak rok temu siadaliśmy do odświeżania, to ja wywindowałem poprzeczkę tak wysoko i wiesz, i, i liczyłem, że powrócą do mnie te fajne wspomnienia z tamtych lat. A tutaj dupa, no trochę się tam wynudziliśmy, trochę było fajnie, trochę nie. Tak... Tak se, a dwójka właśnie przy dwójce miałem to, co oczekiwałem po jedynce rok temu. Dokładnie to i ja, pomimo tego, że zdaję sobie sprawę, że ten film jest po prostu jest po prostu sam koncept jego jest, jest absurdalny i w ogóle pomysł jest napisany na kolanie i dialogi są do dupy i aktorstwo jest koszmarne i w ogóle no to ja bawiłem się, bawiłem się mhm. świetnie. Jak na właśnie słabe kino i na slasher, no, ale zresztą właśnie nie oczekujemy po slasherach z tamtych czasów, nie wiadomo jakiej fabuły też na ogół. Bawić się można nieśne i tak jak jedynka właśnie była za bardzo jakoś taka ciężka i momentami zwyczajnie nudna, tak dwójka przez ten swój dynamizm, przez masę scen akcji nadaje się i po prostu na jakiś taki luźny, niezobowiązujący wieczór, jak i na może jakieś oglądanie do piwa, bo myślę, że przy tym filmie można właśnie ze znajomymi Usiąść, pogadać, też pośmiać się czasami, czasami się wczuć na jakąś scenę, dwie i też dobrze się bawić. No to dobra, to teraz jak już tak podsumowaliśmy, może przejdźmy właśnie od razu na chwilę do strefy spoilerowej. I cóż, do usłyszenia za chwilę. Oficer Cordell jest dead. People are safe to walk the streets again, or are they? Must być Nightmare has returned. Maniac Cop 2. Robert Davi, License to Kill. Claudia Christian, The Hidden. Michael Lerner, The Postman Always Rings Twice. Bruce Campbell, The Evil Dead. And Leo Rossi, The Accused. Star in Maniac Cop 2. UWAGA! SPOILER! Dobrze, to może zacznijmy od jednej z takich mocnych scen, ja nie jestem pewien czy o to ci chodzi, ale chyba o to, bo ty do na mnie napisałeś w pewnym momencie, wtedy oglądałeś, że jest scena, która sprawiła, że zbierasz szczękę z podłogi. No i chodziło mi o śmierć głównego bohatera. Foresta, Campbella. Bruce'a Campbella. Tak jak mówiłem właśnie, że ja nie pamiętałem w ogóle, że Bruce Campbell grał w dwójce, no i teraz wiem dlaczego, bo grał tak krótko. Znaczy to i tak było coś około 15 czy tam, nie wiem, 20-15 minut chyba, ale no było to zaskakujące, to było coś na zasadzie, nie wiem, psychozy czy trochę krzyków, które były wzorowane na Psychozie, te, te ich początki, gdzie główni bohaterowie teoretycznie zdawało mi się, że mamy do czynienia z głównym bohaterem, a w pierwszej scenie oni zawsze ginęli, tylko że w Krzykach to było krótsze. W Psychozie to był taki chyba prekursor czegoś takiego, że mieliśmy bohaterkę, z nią bardzo dużo scen i nagle po iluś tam 20 minutach czy coś ona ginie i okazywało się, że to nie jest główna bohaterka filmu. Nie wiem, chyba nie trzeba zaznaczać, że spoileruje Psychozę, Nie. <śmiech> to mówię o początku filmu <śmiech> a nie o końcu <śmiech> no i tutaj, i tutaj ja o, o tym nie pamiętałem a ja w trakcie oglądania gdzieś tam właśnie z tą chwilę gadałem miałem spauzowane i nawet sobie googlowałem e, maniak kop żeby zobaczyć jakie plakaty są bo tam na chwilę, na chwilę miałem przerwę w, chwilę przed tą sceną i nawet miałem, widziałem zdjęcie gdzie Bruce Campbell czyta gazetę i na szczęście nie zobaczyłem tego, bo chwilę później włączyłem sobie i to mnie autentycznie zaskoczyło, że, że taka postać zginęła. Ja się bardzo cieszyłem, że on zginął, bo tak jak mówię, bardziej mi pasowała ta druga para bohaterów, a, a Sam Campbell no był, był w filmie, jest smaczek, był Campbell, ale zszedł ze sceny dość szybko, ale było to zaskakujące, a potem jeszcze ginie druga bohaterka właśnie z pierwszej części, trochę później. To już było trochę mniej zaskakujące, no bo już yy, się pożegnaliśmy z głównym bohaterem, ale tak, czy siak, no, do połowy filmu zrobił czystki z jedynki. No i dla mnie, tak jak śmierć Foresta, Campbella, była zaskoczeniem i była mocna, to śmierć Melody, czyli Lauren Landon, to już był dla mnie totalny szok, bo wiesz, jeszcze zabić jednego bohatera z jedynki, tak, no to drogi może jakoś pociągnąć, tam właśnie do drugiego dokoptuje ktoś nowy, jakoś to będzie, ale że wyeliminowano główną parę z jedynki, która właśnie przez ten pierwszy kwadrans grała pierwsze skrzypce, czy tam pierwsze 20 minut, to ja byłem w totalnym szoku, no bo tak totalnie właśnie wyczyszczono ich, nie? A jeszcze, że to byli ci sami aktorzy i że oni mogli grać w tym filmie, no. bo ja rozumiem jakby, nie wiem, tam były problemy jakieś, na zasadzie oni nie mogą w tym zagrać, nie mają czasu, mają inne kontrakty czy coś. Okej, okay. Nie jestem w stanie to zrozumieć, A jeżeli oni po prostu świadomie ich zatrudnili, a potem ich wyeliminowali, no to to był spory szok. I, I może też przez to właśnie tak szybko minął ten seans, bo właśnie na początku mamy ten wątek pociągnięty z jedynki i tak naprawdę dwójka jako dwójka, w sensie ten wątek pani psycholog i makineja tego detektywa, pojawiają się, ja wiem, po 30 minutach wchodzą dopiero na pierwszy plan i potem to już jest ile? Godzina filmu, nie? Znaczy Kiedyś tak się Robiło częściej mam wrażenie w filmach, bo tak jak ja tu podałem psychozę za przykład, ale na przykład w piątku 13 też było coś takiego, że Final Girl na przykład z jedynki pojawiała się mm -hmm. w pierwszej scenie dwójki, w której ginęła, nie? I już mieliśmy nowych bohaterów, no ale to była tylko jedna scena. Jedna scena no no, to nagrana, wiesz, w jeden dzień zdjęć pewnie i, i do widzenia. a Tutaj oni kurczę, no, no tak jak mówię, Campbell nie pamiętam czy 15 czy 20 minuta, sam w ogóle ten film ma jakieś 70, tam nie wiem, 2-3 minuty, 75 on jest bardzo krótki po odliczeniu napisów końcowych, także oni całkiem sporą e, część czasu ekranowego mieli, a tu nagle ciachy nie ma ich, także dla mnie to było bardzo zaskakujące. Mm -hmm. Szczególnie taka postać jak Bruce Campbell, no on tutaj jeszcze młodziutki jest, no ale, no ale jest. I ja też to oceniam w ogóle rzeczy na plus, nie? Zaskoczenie to po pierwsze, po drugie, rzeczywiście oni nie grali jakoś super, do tego to ich wprowadzenie, że właśnie, czy oni są zdrowi psychicznie, czy Cordell z stał, czy nie. Ja się trochę bałem, że właśnie cały film będzie opierał się na tym, że oni będą przekonywać wszystkich, że to jednak był Cordell i że on cały czas żyje, a nikt go nie będzie mógł zobaczyć, teraz znaleźć i tak dalej. No i to by było trochę pewnie męczące. Ale na szczęście nie poszliśmy w tym kierunku. No i właśnie Cordell zabija Campbella, przebijając go pałką w ogóle, nie wiem jakim cudem. On mógł, Czy on tam miał ostrze w końcu, bo to ja nie, nie mogłem się... To chyba było ostrze, nie? No bo te pałki policyjne oni tam mają takie, że wyciągasz jakby z pochwy takie ostrze to czymś takim też zabijał w jedynce chyba. Bo właśnie w, na jednym ujęciu mi się wydawało, że on go po prostu pałką tak jakoś przebił siłą, na drugim potem mi się wydawało, że w innej scenie on wyciąga to szal tak czy siak to było nagłe, zaskakujące, do tego jeszcze obok był ten niewidomy kioskarz, więc w ogóle, jaki kosmos, nie? tak Psychopatyczne zombie, które niby było człowiekiem, który umarł, ale nie umarł, teraz popraca jako jeszcze większy, jakiś super złoczyńca, przebija tego na oczach niewidomego. Kosmos. I to już było mocne, a potem jeszcze mamy sporo takich różnych scen, takich trochę absurdalnych, właśnie przerysowanych, jak na przykład policjant, który chce odkolować komuś auto. Zostaje ukarany przez Kogdela, tak, że on go przebija tym hakiem holowniczym i odjeżdża tym samolotem do holowania. To jest jakaś słabo zrealizowane, bo on go jak gdyby chwyta, a po chwili już jest nabity. Nie ma tej sceny właśnie. Pomiędzy tam coś wycięto. W montażu pewnie może właśnie słabo to wypadło, czy coś. Ale no, no w ogóle co za pomysł, tak? I on sobie tym odjeżdża, a tamten koleś się cieszy. Jeszcze tam chyba pięścią wygraża, że super, że dobrze, bo nie będzie miał mandatu. A tam dwa dni później chyba właśnie gliny go napadły i co się stało? Nie wiem, to nie ja. On po prostu chciał mi mandat wlepić. Ja nie wiem, co się stało, tak? No. Ludzie. No potem ten zabójca tak no taki brodaty, obleśny właśnie typek. Ja się spodziewałem się, że to jest jakieś zaskoczenie, że to może być jakaś postać gdzieś tam, wiesz, na marginesie. A ja to nie pokazują tego oblecha. No i jeszcze się ślini do tych. A to wiesz, tam to tamto się pewnie wszyscy ślinią. To... No tak, ale on podchodzi właśnie, ten dolar tak jakoś tam jakieś pieniądze tak dziwnie pokazał i gdy ona mu rzuciła właśnie ten swój stanik, to tam wszyscy wąchali tę bieliznę w obok się jarali i on tak siedział wpatrzony w nią jak właśnie jakiś totalny psychol. No w sensie, wiesz, tam nie było żadnej pytelności tam było od początku pokazane. Patrzcie, to jest nasz psychopata! To jest Mogręca prostytutek, tak? Nie tamten z boku. To, ale to chyba też nie mieli na celu ukrywania tego przed nami, nie? No wiem, ale jak masz taką ekspozycję pięciominutową z tym gościem, no to z drugiej strony tak sobie myślisz no, ja i załapałem, kochani, ja wiem, że to on. <zysy> no, ale w ogóle też było, śmieszne, to była ona debiutantka, po raz pierwszy występuje na scenie, a potem w... oni ją biorą, policjanci, żeby pochodzić po barach, wchodzą do baru, a ona nie, tutaj to są tylko walce z wszystkich innych barów, no tutaj nie ma. Tylko, tylko weszła, już wszystkich zna, nie? I oczywiście weszli do randomowego do bara, akurat spotkali tego gościa, nie? No bo jakżeby inaczej. Ja tam koleś też taki, nie wiadomo w końcu, co tam był najbardziej parąbany. A w ogóle tam grał w tym, nie? W więzieniu grał maczeta. Mhm, tak, to w ogóle to też było genialne. Trzy sekundy czasu ekranowego, nie? Jak leży na ławce Ja też tak patrzę i, i chyba wodę miał jeszcze sekundę, czy dwie, jak tam kamera przechodzi. Po prostu piękne kameo. No. Ale to, to było fajne. To był taki moment, kiedy człowiek naprawdę się uśmiecha do ekranu i patrzy, się zastanawia, czy coś z tym będzie potem, czy nie, a tu nie ma nic. Tam. No i potem Kordel, to było te czapy, no bo on się spotkał z tym naszym Magdalsem po prostu tak, ale on się nie chciał z nim spiknąć. Po prostu tamten go zaprosił na chatę, No to Kordel poszedł do niego na chatę. No to było bez sensu, bo jeszcze potem jak już wszedł do więzienia, no to realizował jakiś plan, bo nagle spotkał kolesia, który okazuje się, że ma być jutro przeniesiony do tego więzienia, co też bez sensu, bo Cordel przecież z drzwiami tego więzienia by tam wszedł, a nie musiałby udawać, że robią transfer więźnia. Zresztą w ogóle ten transfer więźnia mieliście go przywieźć jutro, ale baliśmy się, że jednak nam ucieknie, więc przywieźliśmy go dzisiaj w środku nocy. <laughs> No i, te, tak, i, że, i... Żadnej legitymacji odznaki niczego, papier po prostu dobry. Ale wtedy jadą do tego więzienia i to też jest takie nie do końca, bo oni chcą wypuścić wszystkich skazanych na śmierć. Przynajmniej tak myśli ten psychopatyczny morderca prostytutek. No, ale co? Kordel chciał wypuścić wszystkich skazanych na śmierć? On miał taki plan? W ten sposób chciał się zemścić na policji? No bo... Ale to nie pada nigdzie, to może obiecał temu, nie wiadomo. W sumie. No właśnie, no sam Kordel tego nie powiedział. Kordel no, tam w sumie... Kordel w ogóle mało mówi. Kordel <laughs> tam poszedł teoretycznie chyba po to, żeby pozabijać, żeby się zemścić, nie? No ale jednocześnie tamci planowali powypuszczać wszystkich yy, więźniów, nie? Takie... Gruby tak. mieliśmy mi szyty ten plan. Ale w ogóle dlatego wam się mniej podoba, bo w tej pierwszej właśnie jest sporo tych wątków, właśnie jest sporo tych takich pojedynczych w jakiś sposób widowiskowych y, zabójstw, scen y, i jest trochę jakieś takiej intrygi, czegoś, co się może zaciekawić i tak dalej, a potem po prostu Kordel wbija do komisariatu i do aresztu, tak? Y, Rozwala po prostu cały komisariat, no to może być widowiskowe, ale to jest taka właśnie strasznie długa. Scena po prostu tam rzuca ludźmi, strzela do wszystkich, nie pamiętam nawet jak ich zabija, po prostu jest, nie wiem, 400 trupów, no może nie 400, ale nie za 40 osób, no bo tam mieli mało statystów pewnie i wybija po prostu ten komisariat, wbija do aresztu, przypadkiem spotyka gościa, który właśnie do Sing Sing ma jechać, no i tak, aha, to ja tam siedziałem, tam mnie właśnie poharatali, dobra, to, to, to cię odwiozę. I w ogóle, co się dzieje? Tak patrzysz, tak, taki zbieg okoliczności i potem tam jadą i tam też w tym więzieniu po prostu rzeź, tak, wbijają. Oczywiście wpuszczają ich bez żadnego zapytania, no jeszcze w tym samym czasie ktoś z komisariatu dzwoni i tam mówi chyba, nie, do rzecznika, czy tam kierownika tego więzienia, że słuchaj, to koktel. tak, on tam pewnie zrobi wam yy, no, małą rzeź u was, a tam ci w tym momencie akurat wjechali oczywiście, no i zaczyna się znowu ta rzeź i tam jest kilka fajnych scen, właśnie gdy kogrel zostaje podpalony, przy czym zauważ, że kogrel wbija na zamknięty teren w więzieniu, nie, mhm. yy, na, tam gdzie po prostu mamy te no cele i taki mały, no nie deptak, ale po prostu kawałek betonu po prostu, przejście tak pomiędzy nimi. No i tam nagle jeden więzień wyciąga z podpachy małotowa. <laughs> Co to było? No, bo oni wiedzieli, że on tam przyjdzie, no się zaopatrzył. Ale nie wiedzieli, przecież więźniowie nie wiedzieli. To, to już idiotycznie się zachowuje ten Leo Rossi, ten morderca się idiotycznie zachowuje, bo Kordel się przecież pali, przechodzi, zabija trzy osoby, cały czas się pali, przechodzi, a w pewnym momencie ten morderca do niego podbiega. Oj, ty niedobry, ty mnie nigdy nie lubiłeś i się na niego rzuca i też się spala. <laughs> No tak, ale ja już po mołotowie byłem taki. Boże. <głosy> <głosy> Serio? Ja rozumiem, gdyby tam nie wiem co cokolwiek płonęło i on to na niego przewrócił czy coś, ale nie on wyciągnął mołotowa. Skąd trzymał go przez te cztery lata od śmierci Kordela, tak, bo może wrócić. No, sorry. No ale dobra, no i potem mamy właśnie ten pożar i jeszcze na koniec właśnie Kordel i trzymając, nie wiem, czy tego właśnie psychopatę czy kogoś innego pod pachą, obaj płoną, wyskakują w ogóle z jakiegoś okna czy coś i wpadają do tego autobusu do przewożenia więźniów, który stał pod dramą i, i pojazd eksploduje w tym momencie. Jak oni na no to też, taki, to taki standard z tamtych lat, że się strzela do samochodu i on wybuch nie? To dzisiaj to jest absurdalne, a kiedyś to było w każdym filmie. Samochód uderza w słup i wybucha, samochód spada z góry i wybucha. No, spada palący się maniakalny gliniarz na samochód, to samochód wybucha, nie? No logiczne. <głosy> w sumie. <głosy> Ale my się cały czas śmiejemy przy tym, nie? I to w sumie to, to jest taka, taka nasza slasherowa odmiana pod kopułą, może? <głos> Może jeszcze, nie, nie jak trzeci sezon, ale jak drugi sezon trochę, nie? W sumie druga część. Ej, ale pierwsza taka zamuła trochę. <głos> druga część to już taka absurd bania. Ja, a trzeciej w ogóle ja nie wiem, coś, czego się spodziewać, bo ja nic, ja zero, nic nie pamiętam z trzeciej części. Ale pamiętam odczucia, że tak jak dwie pierwsze mi się kiedyś podobały, tak już trzecia to już tak, tak trochę nie. Jak e... trzeci sezon pod kopuł. <głos> No i właśnie tak teraz się trochę obawiam, co to będzie. Ale z przyjemnością, z przyjemnością. No niestety rok muszę poczekać. No może za rok się uda. Może. Co będziemy tak długo planować? Wiadomo, czy przeżyjemy. No właśnie. No Dobrze, Mandel. To co, chyba będziemy najciej kończyć, nie? Mhm. To dziękuję Ci za ten sequel, czy za ponowne odwiedziny w nawiedzonym podcaście. Ja również dziękuję za nasze spotkanie po latach. A Wam, kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Ech, no i jak swój wielki powrót? Normalnie, właśnie jak w sequelu. Nie było tak źle, no... Jeżeli zmontujesz to w terminie, to... to może nawet cię nie zastrzelę. O, spoko. Szkoda tylko, że... że nie omówimy razem trzeciej części. Dlaczego? Przecież mówię, że Cię nie zastrzelę. Ty mnie nie. Jak to leciało, komisarzu Mandel? A Ma pan prawo zachować milczenie. Na zawsze. Nie martw się. Wyprawimy Ci pogrzeb z honorami, byś wreszcie zgnił w ziemi. Może to coś pomoże? A tymczasem żegnaj, bo wezmę sobie tę odznakę. Na pamiątkę. Wersja polska studia opracowań filmów Mówi: Warszawa, ulica górno 25. Tekst Cezary Nerwiński Czytał Mirosław Putta. In prison where they tried to kill him But he broke out now he's the villain Bullets won't hurt him, I know it sounds like jive But when I shoot him, he's dead or alive Set him on fire, I shoot him with a Uzi But he'll show up in your jacuzzi You can run him over, you can feed him poison Push him out a window it and it only annoys, annoys him You better believe me if they think I'm lying When he show up, yeah. people start dying He's out for vengeance and he can't be stopped That's why they call him the, the maniac man. cop You have the right to remain silent Pewnego dnia, choć nikt w to nie wierzy, spotkali się w tej szopie dwaj podcasterzy. Choć umówili się tu na nagranie, chodziło im tylko o mordowanie. Zawsze więc, gdy podcast kolejny nagrali, za broń chwytali i się zabijali. I choć gryzł ziemię, raz jeden, raz drugi. Zabawa była przednia, a każdy podcast długi. A już za tydzień, kolejny nagrodzonym pokaście. O, siema. Siema, co tam słychać? Eee, w sumie nic takiego. Kojarzysz tego gościa co go temu próbował mnie zabić? No trudno go nie pamiętać. No to powiedzmy, że udało mi się go uciszyć. A to stąd ten smrodek i ta krew. Okej, okay. spoko. No to gratulacje. Dzięki, dzięki. Ale wiesz, prawdziwe emocje dopiero przed nami. Mm, to znaczy, idziemy na maraton. Jest, jest. Jest sobota, 23 lipca 2016 roku. To słuchajcie. <śmienicza> Ale tak samo? Co nie, nie, nie. To to było słychać, tak. Jaki <śmienicza> To zacznij jeszcze raz. <śmienicza> no. Lina! <to są> jak... <śmienicza> w jaki sposób ja mam to mówić? No jak maniakalny gliniarz. Musisz jakoś smudrować. Nie wiem, zrób kilka prób najwyżej, nie ma problemu. Lina! Chcesz dokończyć swoje dzieło sprzed roku? Mhm. Mm wieś to tak mało strasznie. Mhm. Tak? <laughs> Lina. Nie, nie zawsze tak było. Już przeczytałeś, bo mi przerwało na chwilę. <laughs> Lina. Boże, ten wiatr w tle. Ono nie się czuje jakbyśmy grali w filmie teraz. Ale to się nie nagra na banka. Jak się nagra, no to trudno. Będziesz miał taki wiatr, no trudno. <laughs> Takie wiatry <laughs> będziesz miał na naga. <laughs> Było już pekanie, teraz będę wiatr. Lina! Mm, raz, raz, raz. Już. Okej. Okay. U mnie też leci? Poczekaj, mi się to jakoś źle przekopiowało. Kurwa, dobra, będę z tego, z Facebooka czy to. Znaczy, jak chcesz chwilę, to spoko. W ogóle przez chwilę słyszałem ten wiatr, który no tutaj cały czas jest. No Boże, jaka skiza. Nie wiem, czy się nagram. Raczej nie, jak będę trzymał mikrofon przy twarzy, to tego nie będzie słychać. To jedynie w moich przerwach, nie? To mm. wtedy to wyciszysz, nie? No, no Genialne. dobra. Genialne, może weź kiedyś tak nagaj z godzinę takiego bycia A to dzisiaj wyjątkowo, bo wiesz wiatr piździ dosyć mocno, nie? Mm. No ja okno zamknąłem, bo jak otworzyłem drzwi to myślałem, że wyleci z promu. Lina! A na koniec czy też od razu? No to jak tobie będzie łatwiej montować, nie? Jak wolisz na koniec, to na koniec, nie? Znaczy pewnie i tak będę montował osobno, więc możemy teraz, chyba że nam się głos zmieni po drodze. To możemy teraz no. najbrzej na koniec jeszcze raz szybko, bo to krótko. No dobra, dobra. Kiedyś płakałeś, że musisz mieć to w kolejności, bo inaczej ci się tam w ojejku tyle masz pootwieranych plików wtedy. No tak, ale ja teraz intro i outro zazwyczaj osobno montuję i doklejam. Osobne projekty mam na to. No dobra, dobra. A ten wierszyk też powiemy? No. Lina! Poczekaj, bo ja tego jeszcze nie czytałem. Ja mam tu być wariat czy normalny? No, trochę jeszcze wariat, no bo jesteś cały czas maniakiem. Aha. Lina. Nie było tak źle. Jeśli zmontujesz to w terminie, no to może nawet cię... Nie. Poczekaj, bo ja to dopiero czytam i wiesz, <laughs> nie wiem do czego to zmierza, nie? Lina. Zabawa była przednia, a każdy podcast długi. <laughs> Tak od czapy, jak w tym filmie, naprawdę. Ja. Lina! Pewnego dnia, choć nikt w to nie wierzy. No to... Poczekaj, już wyłączyłem. <gulina> Spotkali się w tej szopie dwaj podcasterzy. Lina! Musimy kiedyś <gulina> nagrać podcast samych filmowany, to będzie epickie. <gulina> Coś krótkiego, właśnie i tak calutki po prostu większe. będzie zajebista rzecz. Dobra, to teraz zapiszmy to może. Lina! Ech. No i jako zaniasz swój wielki powrót? Normalnie, właśnie, jak w sequelu. Ale ty mnie pytasz już tak na, na poważnie, czy coś czytamy? audio Już czytaliśmy raz! No dobra, poczekaj, poszukam. Przecież masz to na samym miejscu. Już dawno zamknąłem kurwa tam. Wielka kolekcja komiksów DC ja co no, robisz? Wkleiłem ci właśnie. Naprawdę? No, 15 złotych pierwszy tom. To w sumie kiedyś już było w, w puszczane w różnych miejscach, że za granicą wychodzi. Yy, w sumie fajny grzbiet mają chyba Ale to nie jest hasze, to, to jest iglmos. Chyba Dobra, to i zaraz pogadamy. No. <słuch> <ol> <słuch> <słuch> <słuch> <słuch> Pewnego <słuch> dnia... nie, to... Ale wiersz też będziemy czytać? Okay. <słuch> nie wkurzaj mnie, tylko znałeś to. <słuch> no mów, mów, jeszcze raz. Dobra, już powiedziałeś. Lina! Więc jak ci się podobało, Mandel? <słuch> tak będziesz grał przez cały podcast, czy... <słuch> <słuch> <głos> <głos> czy zaczniemy normalnie gadać bo nie wiem, czy mam jakoś film cały czas mówić ten film mi się dużo bardziej podobał niż poprzedni nie, dobra, jedziemy Lina! poczekaj, bo się wytrąciłem nie wiem, do czego mam nawiązać teraz wiesz, <głos> jaki film omawiamy? no wiem, no ale no co, no powiedziałeś, powiedziałaś no tak, no i co mam mówić skończyłeś swoje i ja mam przejść teraz no nie wiem, podobało ci się czy nie w ogóle, tak? Bo nie wiem czy. No już mówiłem, że mi się podobało. Ale ta scena, bo tak no, wątek zgubiliśmy. Lina! Można się. Boże telefon mi dzwoni. To ty? Nie, to nie ty. Nie. <gry> Namierzają cię. Ci. To moi ludzie. Mój kolega wariat, morderca prostytutek i doktorów na uniwersytetach. Hmm. Lina! Z to zapomnieliśmy powiedzieć jakim awance w podcaście i teraz nikt nie skumało to chodzi. <grystanie> no to też w, w bloopersach to, że zapomnieliśmy powiedzieć, że na koniec była do dupy rymowanka na scenie z pogrzebem dwa razy w filmie się pojawiła właśnie w końcówce i w połowie filmu pani psycholog rozmawiając z detektywem stwierdza, że ma traumę i że przypomina jej się absurdalna rymowanka o chłopcach, co się nożami zastrzelili lina no dobra Dobra, to wyłączamy już nagranie już czy nie, czy chcesz. Znaczy. <śmiech> już masz tu kurwa w ogóle będziesz miał takie puzzle z tego nagrania. Lina, Lina, Lina, maniak.